Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma ósma, ścieżka druga W okresie klęski powodzi i głodu 1221-1222 potrafiła rozprowadzić zgromadzone poprzednio zapasy łagodząc w ten sposób skutki katastrofy obniżyła daniny chłopskie w swych majątkach usiłowała też wpłynąć na łagodzenie wyroków sądowych męża zwłaszcza na powstrzymywanie wyroków śmierci tu jednak Henryk, tak chętnie ulegający perswazjom żony, potrafił się oprzeć. Wydał nawet zakaz wpuszczania jej do więzień, aby się ustrzec przed dalszymi jej interwencjami. Z tych wzmianek w żywotach świętej Jadwigi wynika, że wizerunek skromnego pobożnego księcia był jednostronny. Za niego wyziera twarz konsekwentnego i świadomego swych celów polityka. Jako swą dewizę kazał Henryk wypisać. Prowadź, panie, kroki moje ścieżkami twoimi, aby nie wahały się me stopy. W polityce Henryka widać też stanowczość i postępowanie ku wytyczonym celom. Nie znaczy to, aby już od początku miał przed sobą cel ostateczny koronę królewską w zjednoczonej Polsce. Stanowczość i wierność własnym zasadom politycznym nie oznacza też braku giętkości i braku zrozumienia nowych sytuacji, w których trzeba się pożegnać z niektórymi starymi poglądami. Konserwatyzm, jaki niektórzy historycy widzą w polityce Henryka, był raczej pragnieniem zachowania dotychczasowych podstaw władzy książęcej w nienaruszonym zakresie, tak długo, aż dojrzeją budowane przez niego samego nowe tej władzy fundamenty. Obserwujemy to zarówno w jego działalności gospodarczej, jak politycznej, a w obu dziedzinach nie brak jego posunięciom śmiałości i nowości koncepcji. Henryk Brodaty w swym realizmie politycznym i zrozumieniu spraw gospodarczych najbardziej przypomina Kazimierza Wielkiego. Śląsk przeobraził się dzięki niemu w szybkim tempie w przodującą gospodarczo dzielnicę Polski. Drogą do tego było zorganizowanie kolonizacji niewykorzystywanych dotychczas terenów, głównie na Podgórzu Sudeckim, z pomocą sprowadzanych z Niemiec osadników. Osadnikom tym zapewniano swobody czyniące opłacalnym trud dalekiej wędrówki i związane z nią ryzyko. Było to swobodne prawo osadnicze, zwane później prawem niemieckim. Opierając się na doświadczeniach niemieckich władców terytorialnych z nadśrodkowej łaby, Henryk organizował kolonizację w sposób kompleksowy, grupując nowe osady wokół większego centrum osadniczego, mającego pełnić rolę miasta. Ośrodka Rynku lokalnego, Administracji i Sądownictwa Nowego Prawa. Nowo kolonizowane tereny były wyodrębnione ze starego systemu administracji kasztelańskiej. Nowa ludność też została oddzielona od polskich sąsiadów. Miało to doniosłe skutki. Segregacja nie dopuściła do asymilacji przybyszów z ludnością miejscową. Henrykowi nie chodziło jednak z pewnością o utrzymanie odrębności językowo-obyczajowej kolonistów. Nie chciał on przedwcześnie rozszerzać przywilejów nowych osadników na ludność polską, na której powinnościach opierała się cała struktura państwowości piastowskiej. Bez obowiązków transportowych i obowiązku goszczenia ludzi znajdujących się w gestii księcia, bez danin w zbożu, bydle i nierogaciźnie, nie byłoby możliwe zorganizowanie osiedlania kolonistów, których przecież trzeba było na początku wspomóc nie tylko przywilejami, ale także żywnością i budulcem. Segregacji jednak nie udało się na dłuższą metę utrzymać. Z czego zresztą Henryk zdawał sobie zapewne sprawę. Wcześniej też rozpoczął również reformowanie systemu powinności chłopów w starych posiadłościach książęcych, czego przykład mamy w dokumentach dotyczących organizacji nadanej cysterkom włości Trzebnickiej. Wciągał też do kolonizacji wewnętrznej luźno-ludność polską, organizując na wzór czeski tak tzw. lgoty, czyli wsie zwolnione, przynajmniej okresowo, od dawnego systemu danin książęcych. W roku 1228 po raz pierwszy zezwolił osiedlać ludność polską na prawie niemieckim. Specjalną uwagę poświęcił Henryk miastom, sprowadzając i popierając napływ cudzoziemców, kupców i ziemieśników. Mieszczanie otrzymywali ograniczoną autonomię, przede wszystkim w zakresie sądownictwa. Henryk był ostrożny i raczej skąpy w udzielaniu miastom samorządu. Pilnie za to egzekwował obowiązek dostarczania przez mieszczan kontyngentów wojskowych na wyprawy wojenne. Najpotężniejszy Wrocław musiał pogodzić się, acz niechętnie, z budową nowego zamku książęcego w powiązaniu z systemem murów miejskich. Wśród obcych przybyszów występowali obok Niemców romańscy walonowie, którzy zasiedlili kilka wsi w okolicach Wrocławia, Oławy i Namysłowa. Organizacja osadnictwa Wywołała wciąż zaogniający się spór księcia z kolejnymi biskupami wrocławskimi. Henryk nie ograniczał działalności osadniczej do własnych posiadłości. Wciągał do akcji klasztory śląskie, a z biskupem Cyprianem zawarł układ o zwolnieniu kolonistów z dziesięciny kościelnej na czas zagospodarowania nowo powstałych osad. Po upłynięciu okresu wolnizny koloniści mieli płacić daninę zryczałtowaną w określonej ilości zbóż lub w pieniądzu. Jednak następca Cypriana, biskup Wawrzyniec, zaczął wymagać od kolonistów dziesięciny snopowej z pola, jaką uiszczali dotychczas chłopi na prawie polskim. Żądał też rozciągnięcia obowiązku dziesięciny na różne nieobjęte nim dotychczas kategorie chłopów książęcych, a nawet domagał się dziesiątej części książęcych dochodów z kopalni złota, które Henryk rozbudował w okolicy Lwówka i Złotoryi, sprowadzając do nich górników z Miśni. Spór dotarł do papieża i lata upłynęły, zanim doszło do ugody. 1227 Henryk obronił sprawę zasadniczą, zryczałtowanie dziesięciny nowych osadników, zgadzając się na zaspokojenie pozostałych pretensji biskupa. Tymczasem sam biskup śladem księcia zaczął kolonizować na wielką skalę swe dobra w okolicach Nysy i Otmuchowa, wdzierając się przy tej okazji w okoliczne Puszcze Książęce, Między innymi w graniczną przesiekę. Na tym tle, jak też w sprawie sądownictwa w dobrach biskupich, rozwinęła się nowa seria sporów z następcą Wawrzyńca Tomaszem. W rezultacie Henryk został obłożony klątwą kościelną i umarł w niejasnej sytuacji zawieszonej ekskomuniki. Ironia dziejowa, każąca umierać pod klątwą znanemu z pobożności księciu, złagodzona była postawą jego małżonki posiadającej autorytet niemniejszy od biskupa. Jadwiga popierała stanowisko męża, a podobne stanowisko zajmował kler zakonny, narzekający na zachłanność duchowieństwa świeckiego. Gospodarczy awans dzielnicy był dla Henryka narzędziem w jego polityce ogólnopolskiej. Syn Bolesława Wysokiego, księcia Malkontenta, dobijającego się stale swych praw najstarszego przedstawiciela najstarszej linii piastowskiej, Odczuwał jako krzywdę odebranie tej linii władzy w Polsce. Od początku też zabiegał różnymi sposobami o opanowanie Krakowa. Potrafił jednak w tej polityce dostosowywać metody do zmieniających się czasów. Zaczynał od prób przywrócenia senioratu z pomocą papiestwa. Skoro sposób ten zawiódł, nie ponawiał tych starań i nawet po objęciu władzy w Krakowie nie nawiązywał do senioratu. Początki rządów Henryka przyniosły niepowodzenie. Tuż po śmierci ojca, Stryj Mieszko Plontonogi, Raciborski odebrał mu opole z wielkim obszarem nad górną Odrą. Tajemnicze transakcje z książętami Wielkopolskimi, których starał się w zamian za lubusz otrzymać kalisz, czyżby jako bramę wypadową na Kraków, nie dały pozytywnych rezultatów. Stracił jedno i drugie. Z biegiem czasu przyszło zrozumienie spraw zasadniczych, np. ogólnego interesu Polski piastowskiej jako całości, przeciwstawionego partykularnym interesom dzielnicowym, poza które nie jeden z piastów wyjść już nie potrafił. Władysław Laskonogi utracił w 1209 roku lubusz zdobyty przez Konrada Wettina, Margrabiego Łużyc. Był to wyłom w polskim systemie granicznym. W rok później, korzystając ze śmierci Konrada i zamętu wśród jego sukcesorów, Henryk odzyskał Lubusz, a także zajął przejściowo znaczną część Łużyc, zapewne z Gubinem. Około 1217 roku pojawia się koncepcja koalicji trzech najpoważniejszych książąt polskich – Henryka, Władysława Laskonogiego i Leszka Białego. Ten ostatni, władca Krakowa i Sandomierza, miał być formalnym przywódcą koalicji, dążącej m.in. do umocnienia jego pretensji do zwierzchnich rządów w Polsce – Dzięki niej przywrócił Leszek swe zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim. Laskonogi, władca wielkopolski, otrzymał znowu od Brodatego Lubusz, dzięki czemu mógł prowadzić aktywną politykę w rejonie ujść Odry. A jaką korzyść odniósł Henryk? On jeden miał wówczas dziedzica tronu. Może obiecano mu dziedziczenie po bezdzietnych kontrahentach? Z tym okresem wiąże się plan ogólnopolskiej ekspansji do Prus. Najazdy pogańskich Prusów na posiadłości Konrada Mazowieckiego, brata Leszka, zrodziły pomysł wykorzystania ideologii wojen krzyżowych dla opanowania Prus, poddania ich chrystianizacji i podporządkowania Polsce. W latach 1218, 1222 i 1223 przedsięwzięto trzy wyprawy krzyżowe na Prusy, w których decydującą rolę odegrał Henryk Brodaty. Odebrano zajętą przez Prusów ziemię chełmińską. Po niepowodzeniu planu obrony granicy pruskiej przez stróże rycerstwa z różnych dzielnic Polski, powstał pomysł powierzenia tej obrony któremuś z istniejących zakonów rycerskich. Wybór padł na krzyżaków i Henryk, który już wcześniej czynił na Śląsku nadania na rzecz tego zakonu, był niewątpliwie jednym z rzeczników takiego rozwiązania. Pozornie wówczas bardzo praktyczne, okazało się ono później wielkim błędem politycznym, ale za późniejszy rozwój wypadków tylko w ograniczonej mierze odpowiedzialni są projektodawcy. Rok 1227 przyniósł gwałtowny zwrot wewnętrznej sytuacji w Polsce. Na wiecu książąt, biskupów i wyższych urzędników w Gąsawie został zamordowany Leszek Biały. Henryk Brodaty, na którego również dybali się pacze, został ciężko ranny ocalał tylko dzięki rycerzowi peregrynowi z Wezenborga który rzucił się na jego ciało i przyjął przeznaczone dla niego ciosy ale stary książę krzepki był nadzwyczaj bo już w następnym roku wziął udział w walce o spadek po Leszku. walczyli o ten spadek Władysław Laskonogi i brat Leszka Konrad pierwszy na podstawie umowy o przeżycie z Leszkiem oraz elekcji krakowskiego możnowładztwa drugi powołując się na pokrewieństwo Henryk, jak się wydaje, wystąpił jako sojusznik Laskonogiego, który zaplątany w walkę z bratankiem Władysławem Odonicem w Wielkopolsce nie mógł bronić Krakowa. W znakomicie przeprowadzonej kampanii 1228 roku pobił Konrada pod skałą i międzybożem i zmusił do opuszczenia Małopolski. Jednak Konrad zmienił sposób prowadzenia sporu. Od czasu zbrodni gąsawskiej Coraz częściej piastowie nie przebierają w środkach, a moralność polityczna sięga najniższego punktu. Podczas wiecu w Spytkowicach na początku 1229 roku Henryk został napadnięty, znowu ranny i porwany przez ludzi Konrada, po czym przewieziono go do Płocka. Niewiele to dało Konradowi. Małopolanie obronili Kraków. Wyprawa sprzymierzonych z nim Rusinów na Kalisz i Śląsk zakończyła się bez rezultatu. Kiedy przed Konradem pojawiła się Jadwiga z żądaniem uwolnienia męża z więzienia, znany z bezwzględności i okrucieństwa książę Mazowiecki nie mógł się oprzeć jej moralnemu autorytetowi. Henryk odzyskał wolność za cenę rezygnacji z pretensji do Krakowa. Zaraz jednak zwrócił się do papieża z prośbą o uwolnienie go od wymuszonej przysięgi. Czas działał na jego korzyść, bo brutalne postępowanie Konrada z wdową Poleszku i jej małoletnim synem Bolesławem budziło coraz większą niechęć wśród małopolan. Tymczasem w 1230 roku zmarł książę opolsko-raciborski Kazimierz i Henryk, jako najbliższy krewny, narzucił swą opiekę wdowie i jej małoletnim synom. W 1231 roku zmarł Władysław Laskonogi, uznając brodatego i jego syna Henryka za swych dziedziców w Wielkopolsce oraz Krakowie. Henryk Brodaty bronił na Śląsku prerogatyw książęcych i niechętnie widział wzrost wpływów któregoś z rodów możnowładczych. Popierał raczej nowych ludzi, którzy wszystko mu zawdzięczali. Może do wyjątków należał ród Świebodziców-Gryfitów, rozgałęziony szeroko i mający wpływy także na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Świebodzice należeli do najwierniejszych stronników Brodatego, z ich też pomocą bez przeszkód objął Kraków. Nie obyło się jednak bez wydania przywileju gwarantującego prawa kleru i rycerstwa. Autokratycznie niegdyś nastrojony książę uczył się w Małopolsce współrządzić z możnowładstwem stanowiącym bądź co bądź reprezentację społeczeństwa i będącym rzecznikiem interesów dzielnicy. Współpraca wypadła dobrze, nic nie zakłóciło więcej rządów Henryka w Krakowie, a jego syn mógł później bez przeszkód objąć po nim władzę. Dalsze walki z Konradem zakończyły się usunięciem go z Sandomierszczyzny, dziedzictwa małoletniego Bolesława Leszkowica. Rządy w jego imieniu, jako opiekun, objął i w Sandomierzu Henryk. W 1234 roku nastąpił ostatni akt działalności zjednoczeniowej Henryka Brodatego. Na wezwanie części możnowładztwa wielkopolskiego obaj Henrykowie wkroczyli do tej dzielnicy i opanowali tereny na lewym brzegu Warty. Może doszłoby do całkowitego usunięcia księcia Władysława Odonica, gdyby nie to, że był on pupilem kościoła, któremu hojnie udzielał przywilejów. Nacisk arcybiskupa Pełki i innych biskupów zmusił Henryka do zadowolenia się podziałem Wielkopolski, ale starcia graniczne i wzajemne oskarżenia trwały nadal. Henryk Brodaty był na dobrej drodze do zjednoczenia kraju. Elastyczność jego polityki i zrozumienie konieczności zmian w stosunku do monarchy i społeczeństwa stanowiły gwarancję sukcesów wytrwale czuwał nad bezpieczeństwem granic kiedy Laskonogi po raz drugi utracił Lubusz Brodaty w dwóch kampaniach 1229 i 1230 roku wydarł go raz jeszcze z rąk niemieckich tym razem arcybiskupa Magdeburskiego rozszerzył też swe posiadłości w widłach Warty i Odry zajmując Cedynie i Kiniec słabą stroną jego władztwa był brak trwałych podstaw tworzonej monarchii. Seniorat Krzywołstego przeżył się i nikt już nie myślał o jego przywróceniu. Na Śląsku władza Henryków była dziedziczna i mocna. W ziemi krakowskiej i w zachodniej Wielkopolsce opierała się właściwie na elekcji. W ziemi opolsko-raciborskiej i sandomierskiej tylko na opiece zleconej księciu śląskiemu dzięki jego autorytetowi i sławnej już rzetelności przez miejscowych notablów. Trudno było utrzymać taki mandat po dojściu do pełnoletności podopiecznych. Była jednak możliwość umocnienia władzy, korona królewska. Niejasne wzmianki źródłowe mogą wskazywać na starania Henryka w latach 30. XIII wieku o koronę dla syna, czynione zarówno na dworze cesarza Fryderyka II, jak w kurii papieskiej. Starania te nie zostały uwieńczone powodzeniem, czy to w wyniku konfliktu między cesarzem a papieżem, czy też wobec zaostrzenia się stosunków Brodatego z hierarchią kościelną. Umierając 19 marca 1238 roku w Krośnie odrzeńskim, zostawił Brodaty synowi dzieło wielkie, lecz nieukończone. Jeszcze jedna cecha Henryka, uznana przez autora żywota jego żony za godną odnotowania, przypomina Kazimierza Wielkiego. Chociaż był dostojnym księciem, do tego stopnia jednak gwoli pokory, zniżał się do ludzi ubogich i prostych, że jeżeli kiedykolwiek przynosili jakieś dary, nawet niewielkiej wartości, przyjmował je wdzięcznie i dziękował im uprzejmie, powiadając, że bardziej mu jest miłe, gdy człowiek ubogi lub wieśniak darowuje mu miskę jajek, niż gdy bogacz, hojniejsze przynosi dary. Wiemy też, że miał raczej rubaszne poczucie humoru, cieszyły go niezbyt skomplikowane żarty błazna kwiecika, a dużą przyjemność sprawiało mu ucztowanie przy kielichu, zwłaszcza z dala od surowych wejrzeń małżonki. Żywociaż ocenił go epitetem nieczęsto spotykanym, ale znamiennym. Ani wielki, ani waleczny, ani wspaniały, lecz mąż uczciwy i pożyteczny dla ludzi. Benedykt Ziętara, Henryk II Pobożny Stosunki rodzinne wśród piastów były na ogół dalekie od wskazań moralności chrześcijańskiej. Nie mam tu na myśli rywalizacji i walki między dalszymi krewnymi, ani nawet krwawych niekiedy starć między braćmi o dziedzictwo ojcowskie. Nawet stosunki między rodzicami a dziećmi przedstawiały wiele do życzenia. Kłopoty Władysława Hermana z synami zatruły późne lata jego panowania. Mieszko stary doczekał się wypędzenia przez syna, jego śląski bratanek Bolesław Wysoki doznał podobnego losu dzięki współdziałaniu swego syna i brata. Podobne przykłady można by mnożyć. Do chłodnych wyjątków należą stosunki między Henrykiem Brodatym a jego synem, również noszącym to samo imię. Nietrudno było o harmonię w rodzinie, gdy syn był małoletni, uczył się wojny i polityki u boku ojca i ustępował jego wiekowi i autorytetowi. Ale Henryk Pobożny dawno już miał za sobą lata chłopięce, kiedy wciąż tkwił na dalszym planie jako wykonawca ojcowskich poleceń. Urodził się według ostrożnych ustaleń Kazimierza Jasińskiego między 1196 a 1204 rokiem, zapewne bliżej pierwszej z tych dat, skoro już w 1208 roku wystąpił jako świadek w dokumentach. Od 1217-18 roku był żonaty, ale jeszcze 20 przeszło lat musiał czekać na objęcie rządów. Mimo to nie spotykamy w źródłach żadnych śladów zniecierpliwienia, czy typowej dla synów książęcych w średniowieczu i nie tylko dążności do usamodzielnienia. Stał wiernie u boku ojca i wspierał jego politykę z podziwu godną lojalnością, a nie był przy tym bezwolnym narzędziem. Krótki okres jego samodzielnych rządów dowodzi, że stać go było na śmiałe decyzje polityczne, na upór i na orężne sukcesy. Henryk nie był najstarszym synem Henryka Brodatego i Świętej Jadwigi. Spadkobiercą ojca miał być najstarszy brat Bolesław, a po jego rychłej śmierci drugi brat Konrad, zwany Kędzierzawym. Książę ten jednak zginął już w 1213 roku na polowaniu pod Dolnośląskim Tarnowem, a późniejsza legenda opowiadała o niesnaskach między nim a Henrykiem. Więcej, między obydwu młodymi książętami miało rzekomo dojść do bratobójczej walki, w której Konrada mieli popierać Polacy, zaś Henryka napływający na Śląsk Niemcy. Ojciec miał bezczynnie i bezsilnie przypatrywać się tej walce. Nie brak historyków, którzy doszukują się w tej legendzie echa autentycznych wydarzeń, Całe opowiadanie jednak tak nie pasuje do sytuacji na Śląsku na początku XIII wieku, że trzeba je uznać za późniejszą twórczość kronikarzy rzutujących w przeszłość konflikty narodowe końca tego stulecia. Dość liczne potomstwo Henryka Brodatego i Jadwigi poumierało w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Pozostał Henryk Pobożny i jego siostra Gertruda, która po niefortunnych zaręczynach z Otonem Wittelsbachem Mordercą króla rzymskiego Filipa, wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy i z czasem została opadką. W związku z tymi doświadczeniami rodzinnymi, a także wobec coraz większej skłonności matki do surowości i praktyk ascetycznych, dzieciństwo i młodość Henryka przebiegały w atmosferze różnej od innych dworów monarszych. Uległ tej atmosferze ojciec przyuczany przez żonę do pogłębiania życia religijnego, który wbrew modzie zapuścił brodę i podobno miał mniejszą tonsurę. To on zresztą, Henryk Brodaty, nosił w kronikach i żywotach swej małżonki przydomek pobożnego, Pius Princeps. O jego synu kronikarze powiadają, że imieniem i ozdobą cnót był podobny ojcu, ale używany przez nas przydomek pobożnego został mu nadany przez nowożytnych już dziejopisów. Księżna Jadwiga otaczana przez męża, dzieci i dwór podziwem graniczącym z uwielbieniem, już za życia gotująca się do zajęcia w przyszłości miejsca na ołtarzach, miała ogromny wpływ na syna. Wpływ, który nie zmniejszył się po założeniu przezeń własnej rodziny. Oddziaływanie matki, a także głębokie przejęcie się wzorcem chrześcijańskiego rycerza i władcy przyczyniło się zapewne do tak dobrego ułożenia stosunków między starym a młodym księciem. Polityka ojca, potrzeba zbliżenia z królem czeskim Przemysławem Otokarem I zdecydowała o małżeństwie młodszego Henryka w 1217 lub 18 roku. Poślubił on córkę Przemysława Otokara Annę. Małżeństwo okazało się jednak bardzo harmonijne. Z dwanaściorga dzieci dziesięć przeżyło ojca. Młoda księżna Anna uległa wpływowi świekry i pod jej kierunkiem wprawiała się w praktyki dewocyjne. Naśladowała ją w długotrwałych modlitwach i postach, w dziełach dobroczynności, w darach na rzecz kościoła. Nie dała się tylko nakłonić do przyjęcia ślubów czystości. Wcześniej już towarzyszył Henryk ojcu przy różnych okazjach, czego dowodem jest występowanie na listach świadków w dokumentach. Około 1224 roku został oficjalnie dopuszczony do współrządów. Otrzymał własną pieczęć i zespół własnych dworzan, wśród których specjalną rolę pełnił jego notariusz Konrad z Rokitnicy. Jesienią 1227 roku Henryk Brodaty został ciężko ranny w czasie wypadków gąsawskich, w których zginął książę krakowski Leszek Biały. Z tą chwilą ciężar rządów spoczął po raz pierwszy na barkach syna. Nawet po wyzdrowieniu pomoc jego była Brodatemu niezbędna, gdy zdecydował się wziąć udział w walce o Kraków z Konradem Mazowieckim. Młodszy Henryk zastępował zapewne wówczas ojca na Śląsku. W 1229 roku Brodaty znalazł się w niewoli Konrada, a młodszy Henryk zwołał rycerstwo śląskie i stawił czoło najazdowi na Śląsk sprzymierzonych z Konradem Rusinów. Następnie Henryk Pobożny brał udział w kampaniach ojca przeciw Konradowi. W opanowaniu zachodniej Wielkopolski w walce z Władysławem Odonicem w odbieraniu ziemi lubuskiej arcybiskupowi Magdeburskiemu. Od 1234 roku nosił tytuł Księcia Śląska i Polski, to jest Zachodniej Wielkopolski, w której zapewne sprawował zlecone przez ojca rządy już z pełnią władzy. Śmierć Henryka Brodatego 19 marca 1238 roku została jego syna w pełni przygotowanym do rządów, ale przejęcie ich wypadło w bardzo złym momencie. Tak zwana przez historyków monarchia Henryków Była właściwie zlepkiem szeregu księstw W każdym z nich podstawy ich władzy były różne Dolny Śląsk był dziedzictwem rodziny Ale w Górnym rządził Henryk Brodaty tylko jako opiekun Dorastających synów księcia opolskiego Kazimierza Podobnie w księstwie sandomierskim Był tylko opiekunem Bolesława Wstydliwego syna Leszka Białego W Krakowie natomiast dzierżył władzę Na podstawie elekcji przez możnych Ostatnie lata rządów Brodatego zakłóciła coraz ostrzejsza walka z kościołem, już nie tylko z biskupem wrocławskim Tomaszem, ale również z głową kościoła polskiego arcybiskupem Pełką. W toku tej walki stary książę znalazł się nawet pod klątwą. Nowy władca ujrzał się pod presją ze wszystkich stron. Papież groził, że jeśli nie ulegnie żądaniom arcybiskupa, to ciało jego zostanie usunięte z poświęconego miejsca. Biskup Tomasz trwał w opozycji, choć trzymał się z dala od księcia w Głogowie. Zdawać by się mogło, że Henryk musi ulec i kościół otrzyma wielki przywilej, nadający mu na Śląsku wszystkie swobody i prerogatywy, jakimi rozporządzał już w innych dzielnicach. Ale Henryk znał dobrze ówczesną sytuację międzynarodową. Klątwa rzucona przez papieża w 1239 roku na cesarza Fryderyka II musiała wywołać liczne zmiany frontów. Papież potrzebował gwałtownie sprzymierzeńców. Henryk rozumiał to i dał poznać jego wysłannikowi, Albertowi Bechajmowi, że skłonny jest pod pewnymi warunkami go poprzeć. Z tą chwilą wszelkie zadrażnienia z klerem znikły, a karcony niedawno krnąbrny syn grzesznika zaczął być tytułowany arcychrześcijańskim księciem. Dawni podopieczni Henryka Brodatego zażądali usamodzielnienia i Henryk Pobożny nie mógł im tego odmówić. Mieszko Otyły, syn księcia Kazimierza, objął więc samodzielne rządy w Opolu, zaś Bolesław wstydliwy w Sandomierzu. Obydwaj zaakcentowali tę samodzielność przez polityczne małżeństwa poza kręgiem wpływów Henryka. Mieszko poślubił córkę Konrada Mazowieckiego, zaś Bolesław królewnę węgierską. Udało się jednak Henrykowi utrzymać dobre stosunki, a może nawet rodzaj przymierza z obydwu usamodzielnionymi książętami. Ta ustępliwość Henryka miała ważkie przyczyny. Północno-zachodnie granice jego państwa zostały znowu zagrożone przez najazd książąt niemieckich, po raz któryś z rzędu usiłujących zdobyć Lubusz, klucz Królestwa Polskiego. W roku 1238 margrabiowie brandenburscy sprzymierzeni z Barnimem Pomorskim zdobyli Santok. Barnim opanował jednocześnie Cedynię i Kiniec. W rok później Brandenburczycy, tym razem w przymierzu z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem, zorganizowali wielką wyprawę na Lubusz i oblegli gród. Zostali jednak przez Henryka pobici. Źródła mówią o wielkich stratach najeźdźców. Wkrótce potem Henryk odzyskał również Santok. Sukces jego działań obronnych był całkowity. Warto też podkreślić, że przejęcie przezeń rządów w Krakowie i Zachodniej Małopolsce obeszło się bez wstrząsów, mimo iż tamtejsi możni przywykli już do wybierania sobie władców. Ród Świebodziców-Gryfitów, od dłuższego czasu związany politycznie z Książętami Śląskimi, trwał na straży ich panowania w Krakowie, dzierżąc tam główne urzędy. Nie jest prawdą rzekomy brak zainteresowania Krakowem ze strony Henryka, czego dowodzi dokonana przezeń Fundacja Krakowskiego Klasztoru Franciszkanów. Trudno powiedzieć, jak rozwijałyby się dalej stosunki polityczne w Polsce, gdyby nie dramatyczne przerwanie ich wątków przez gwałtowny czynnik zewnętrzny. Czy dzieło Henryków oparłoby się siłą odśrodkowym? Czy Henryk Pobożny sięgnąłby po koronę, o czym przebąkują niejasne wzmianki źródeł? Pozostawmy te sprawy, jak to musiał uczynić również Henryk, gdy go doszły wieści o groźnym niebezpieczeństwie. Od 1238 roku najazd mongolski ogarnął Ruś. Płonęły grody tak Zalesia, czyli późniejszej Rusi Moskiewskiej. Następnie wódz najeźdźców Batu zwrócił się na Kijów, który został spalony i zniszczony 1240. Tysiące ludzi padały ofiarą okrucieństwa wojowników mongolskich. Tłumy brańców pędzono w głąb Azji. Batu nie ukrywał, że dalszym celem jego ataku są Węgry. Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Galickiego. Teśma ósma, koniec drugiej ścieżki.